No, są tacy twórcy komiksowi, których cenię bardziej niż innych. Są tacy twórcy, których uwielbiam za jeden utwór, albo których znam jeden utwór. Są tacy twórcy, których czytam wszystko, co mogę. Giro Taniguchi to jest taki przypadek, gdzie nie jestem e, jakimś takim hardkorowym wyznawcą, ale czytam wszystko, co wychodzi w Polsce. I dzisiaj właśnie będzie kapok poświęcony polskiej bibliografii Tony Guciego. Polskiej bibliografii, która stała się naszym udziałem szczęśliwie za sprawą wydawnictwa Hanami, prowadzonego przez małżeństwo Magdei i Radka Bolałków. Wydali też dużo różnych innych dobrych rzeczy, ale o tym już było albo będzie kiedy indziej dzisiaj skupimy się tylko na Giro. sam Giro generalnie rzecz biorąc jest no nie jest o tezuką, ale jest stosunkowo dużą figurą, jeśli chodzi o komiks japoński zaczynał pracę debiutował w latach 70 i pracował przez cały ten czas z różnymi twórcami, ale także pisząc historie samodzielne. W 1992 roku dostał e, nagrodę specjalną Shogaku-kan. Dostał także nagrodę kulturalną imienia Osamu Tezuki pod koniec lat 90. To jest duża rzecz w Japonii. Oraz e, nagrodę Alf Art za scenariusz na festiwalu w Angulem. To dla odmiany jest duża nagroda w Komiksie Europejskim za komiksu Gledłogę Odległa Dzielnica o którym będzie za chwilę komiks zresztą ten urzekł mm, Francuzów bardzo mocno e, był nominowany do nagrody Eisnera kilkukrotnie za Wędrowca z Tundry o którym za chwilę będzie za Ratownika o którym za chwilę będzie był nominowany do Japan Expo Award za Podniemnego Orła o którym za chwilę będzie oraz do nagrody Harvey'a Zaikara, o którym za chwilę będzie o wszystkim tym za chwilę będzie eee, najgólniej rzecz biorąc <śmiech> był tak dobry w komiks, że Francuzi, którzy komiks absolutnie uwielbiają przede w Francuzi co, to takie połączenie frankofońskiego świata, czyli tam jeszcze wchodzi Belgia i cała reszta dali mu order sztuki i literatury to takie francuskie od, odznaczenie kulturalne E, Jiro Taniguchi niestety zmarł w lutym tego roku minęła szósta rocznica jego śmierci, zmarł w 2017 roku w Tokio pewnych rzeczy o czym będzie za chwilę już nie będzie miał okazji dokończyć pierwszym komiksem który Hanami wydało w Polsce był mm, bardzo ciekawy projekt. Mianowicie scenarzystą e, tego utworu był Jean Giro, znany lepiej jako Mebius. A Jiro Teniguchi zajął się rysunkami. I historia ta nazywa się Ikar. Nie będzie dla Was jakimś szczególnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że opowiada ona o chłopcu, który umie latać. <śmiech> A w zasadzie nie o, nie o chłopcu i o chłopcu. Dlatego, że poznajemy Ikara kiedy jego matka śni o lataniu tuż przed tym, zanim się urodził następnie jesteśmy świadkami tego, kiedy małe dziecko jeszcze połączone ze swoją rodzicielką pępowiną unosi się nad stołem operacyjnym i kiedy potem trafia w tryby e, no, wojskowej administracyjnej machiny zajmującej się właśnie badaniami nad i tworzeniem nietypowych ludzi gdzie istotą e, nadzorcą całego tego systemu jest pani generał. Kobieta demoniczna, kobieta straszna, przypominająca najlepsze popkulturowe wzorce. Jest to komiks, który opowiada o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że, e, jak niewiarygodnie silne jest umiłowanie wolności. Ten motyw, że i karlata to jest oczywiście sen o lataniu. To jest odwieczne marzenie człowieka. Ale tak naprawdę jego zdolność do latania i to, że jest zamknięty w instytucie, w ogrodzie jest właśnie symbolem tego pędu do wolności. No a w tym wszystkim jest jeszcze Kiko, dziewczyna, którą Ikar poznaje i nie do końca zdaje sobie z początku sprawę z tego, co się dzieje, bo całe swoje życie przeżył w instytucie całe swoje życie przeżył w zamknięciu. Nie wykształcił w sobie ani typowej ludzkiej moralności, ani poduszki takiej emocjonalnej. Ma 20 lat, ale jego umysł jest umysłem dziecka. I ta właśnie dziewczyna, ta właśnie miłość do niej sprawia, że marzenie i kara o wolności staje się wyjątkowo palące. E, przyznam całkiem szczerze, że kiedy kupiłem ten komiks na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów, wtedy jeszcze nie Iger w Łodzi, a było to dawno temu, bo był to rok 2008, to nie byłem do końca przekonany. Scenariusz przedstawia nam taką technicystyczną antyutopię, ale nie bawi się w zawiłości. Mebius y, gra bardziej z uczuciami y, czytelnika. Nie dopowiada pewnych rzeczy. I powiem całkiem szczerze, że w tym pierwszym momencie grafika Taniguchi'ego jeszcze nie do końca do mnie przemówiła. Była trochę inna. To nie jest tak, że ja byłem jakoś mało z Mangą otrzaskany, dlatego że czytam ją jakoś tak od połowy lat 90., może troszkę wcześniej, więc jakby te 15 lat temu byłem już w pewien sposób wyrobionym czytelnikiem, ale Tenigucci ma bardzo charakterystyczny bardzo ekspresyjny styl jeśli chodzi o same technikalia, no to nie dziwię się że spodobał się Francuzom, dlatego że to co on robi przypomina metodę Linie Clare czyli czystej linii wymyśloną przez Herrza wymyśloną, czy też udoskonaloną przez y, ojca Tintina. <śmiech> Więc jakby dla tego kręgu kulturowego jest to rzecz y, bardzo zjadliwa. Natomiast w tym samym roku wyszła druga w Polsce rzecz Tani Wypuściło ją oczywiście Hanami. I nazywała się Wędrowiec Tundry. I była to absolutnie zupełnie inna rzecz. O ile Ikar był Jedną zwartą albumową historią w takim większym e, niż typowa manga formacie i dosyć grubą. Tle Wędrowiec, tundry, klasyczny, duży Tycho czyli taki tomik wspierający historii. Jest antologią, autorską antologią Jiro Taniguchi'ego e, i zaczyna się od opowieści takich, jakie mogliby snuć James Oliver Curwood albo Jack London albo nawet może Ernest Hemingway opowiada o ludziach na dalekiej północy mierzących się ze światem, z przyrodą, z dziczą, ze zwierzętami, ale mierzących się także z tym, z czym ludzie zawsze w sytuacjach ekstremalnych mierzą się, czyli ze sobą samymi. E, I jest tych historii kilka, tanicu prowadzi czytelnika przez góry, przez lasy, e, potem zaczyna być bardziej współcześnie, bo mamy już wiek dwudziesty. Młody sierota, który trafia no, do przybranego wujostwa, którzy opiekują się już też nieco starszą od niego dziewczynką. Tam uczy się życia na wsi. Sierota przybyły z miasta, który niewiele wie o tym, co się dzieje. I między tą dwójką wytwarza się pewna specyficzna więź. A potem jest historia młodego mężczyzny również w mieście, który natrafia na dziwną, bardzo niepokojącą tajemnicę w domu czynszowym, w którym wynajmuje pokój. A wszystko to kończy się opowieścią o starym humbaku I o ludziach, którzy bardzo by chcieli wiedzieć, co robią stare humbaki. <śmiech> ja Wam nie powiem, co robią stare chumbaki, bo żeby dowiedzieć się, co robią stare humbaki, to trzeba sięgnąć po tą rzecz. I powiem Wam całkiem szczerze, że Benzro, więc z Tundry, oryginalny tytuł Todono no tabibito", przekonał mnie do siebie. Mnie nie jest trudno przekonać, jeżeli spełnia się pewne warunki. Przede wszystkim ja bardzo lubię antologie, ale jeszcze bardziej lubię zbior opowiadań. Antologie są fajne, bo mamy dużo różnych rzeczy, ale to tak jak w garnku pełnym mieszanki warzywnej. Niektóre rzeczy lubimy, a niektóre po prostu zjadamy, bo są Natomiast w przypadku monografii jednego autora zawsze jest większa szansa, że jeżeli go lubimy, to wszystko nam podejdzie. I tutaj w Wędrowcu Giro uderzył w strunę, która rezonuje we mnie do dzisiaj, czyli w dzicz, w przyrodę. Właśnie tych autorów, których wymieniłem, to byli ludzie, których czytałem jako dzieciak i od których uczyłem się zachwytu nad światem i od których trochę... Potem też uczyłem się pisania i których wykorzystałem nic nie jakiś czas temu pisząc moją powieść po sezonie. Także drugie spotkanie z Tani Guczym sprawiło, że e, absolutnie wsiąkłem, przepadłem, nie ma o czym mówić. <śmiech> Jestem wiernym fanem Tani Guczygo tamtej pory. Potem przyszedł rok 2009 <śmiech> i to był rok dosyć dobry dla polskich fanów Taniguchi'ego, mianowicie wyszła najpierw Księga Wiatru z rysunkami Taniguchi'ego, ale ze scenariuszem kanafurujemy. Jest to prawdziwa gratka dla fanów akcji, dla fanów przygody i dla fanów samurajów. Dlatego, że historia opowiedziana jest przez jednego z uczestników wydarzeń które miały miejsce u schyłku ery Siogunów, tuż przed restauracją Meiji. Ee, narrator, gospodarz spotkania, które ma, ma miejsce już w erze Meiji, kiedy y, mężczyźni wspominają dawne dzieje, opowiada historię tajnych dokumentów, tak zwanych tajnych zapisków Jagiu. I jest to historia... Taka, jaką lubimy. To jest historia, gdzie. No nie jest to Szogun oczywiście, bo to nie jest ten rozmach, to jest tylko jeden tomik, ale jest wszystko to, co w Szogunie myśmy kochali więc jest polityka, są e, intrygi, kopanie e, dołków pod sobą, podkładanie świn, utarczki. Jest oczywiście w tym wszystkim e, specyficzny samurajski kodeks Droga Miecza. E, jest rozpruwanie sobie brzucha, bo tak, no nie do końca, bo tak, oni mieli powody tego Tegowskiego. No i generalnie rzecz biorąc, krew się leje, czasem trzeba prawo złamać, czasem trzeba za to odpokutować i w tym wszystkim ci samurajowie, dajmy o siogunat, cała reszta. Jeżeli ktoś z Was lubi, kręcą go klimaty Japonii, podane tutaj bez może jakiegoś zadęcia szczególnego, bez silenia się na nie wiadomo jakie dokładne odwzorowanie wszystkiego, ale na uchwycenie ducha, na odtworzenie tego czaru, to Księga Wiatru też Wam się spodoba. Dwie inne rzeczy, które wyszły w tym samym roku, bo tak jak mówiłem, to był bardzo dobry rok, najlepszy rok dla Tani Guciego, jak do tej pory, to były Zozimą i Ratownik. I to są dwie zupełnie inne rzeczy. Od siebie, Zozimą to jest antologia. To jest znowu zbiór opowiadań. Inaczej niż w wędrowcu z tundry, jest on połączony postacią głównego bohatera. Jest to młody chłopak, który pragnie zrobić karierę w branży komiksowej. Chce zostać mangaką mieszka w domu czynszowym, pracuje, przydarzają mu się różne historie i z ozimą jest tak dosyć mocno nadchowane obyczajowo. Są tu oczywiście problemy związków damsko-męskich, miłość, lojalność, kwestia pracy, kwestia zdobywania zawodu, w pewien sposób tak naprawdę chyba dominantą tutaj jest dorastanie do wielu różnych społecznych ról, Dorastanie do bycia mężczyzną, a nie chłopcem. Dorastanie do bycia pracownikiem, asystentem, do wdrażania się w branżę. Dorastanie do swoich marzeń, do tego co się chce w życiu osiągnąć, do tego jak je spełnić. E i te historie, które można czytać w zasadzie osobno, ponieważ one, tak jak mówiłem, powiązane są osobą głównego bohatera, ale nie są konieczne, żeby znać, nie jest konieczne znanie poprzednich, żeby cieszyć się kolejnymi. One ostatecznie układają się w tym tomiku w taki obraz młodego mężczyzny wchodzącego w życie no, kilka dekad temu, w wieku XX. Teraz wygląda to inaczej. Teraz komiksy takie o coming of age i dorastaniu do pewnych ról społecznych prezentowane są inaczej, ale nadal poruszają te same uniwersalne tematy, zadają te same uniwersalne pytania, więc jeżeli lubicie zastanawiać się jakie jest miejsce człowieka w świecie, w jaki sposób odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak je znaleźć, to z o zimą e, na pewno będzie ciekawą lekturą także dla tych, którzy po prostu lubią patrzeć na to, co dokoła nich się dzieje, podpatrywać takie codzienne, bieżące życie, patrzeć jak świat się toczy. Drugą natomiast rzeczą z roku 2009 był ratownik. I to już jest, słuchajcie, rzecz gruba. To jest jedna duża historia, która opowiada o... No, nie powiem, że o losach, bo to dużo opowiedziane. Ale opowiada o pewnym momencie w życiu Shigi. Shiga jest alpinistą. Jest alpinistą, który od bardzo dawna mieszka sam w górach. Nie wraca do cywilizacji i pędzi swój żywot raczej samotnie na szczycie. Aż do momentu, kiedy dostaje wiadomość, że zaginęła córka jego przyjaciela. Przyjaciela, który nie żyje od kilkunastu lat. Wyrusza więc do Tokio, aby zrozpaczonej matce pomóc odnaleźć dziewczynę. No i co się okazuje? Mamy tu człowieka, który na co dzień mierzy się z dziką przyrodą. Żyje wśród gór, gdzie śmierć i niebezpieczeństwo idą po obu jego stronach, kiedy wędruje szlakiem. Człowieka, który... Musi mieć jakąś tajemnicę, bo inaczej nie uciekłby przecież od cywilizacji po to, żeby żyć w górskich ostępach i z ludźmi kontaktować się jak najmniej. Trafia do Tokio, które jest jedną z największych metropolii świata i tam okazuje się, że miasto jest równie niebezpieczne. Że góry, że pogoda, że skały, że to wszystko tak naprawdę absolutnie nie jest czymś, co potrafi człowieka przygotować na to, co czeka go wśród ludzi. A wśród ludzi czeka go bardzo dużo, dlatego że wśród ludzi czeka go y, największa podłość, rozpad więzi rodzinnych, społecznych, y, rozpad jakichkolwiek wartości. Wszystko to, co Shiga ogląda z pewnym zażenowaniem, z pewnym zaszokowaniem wręcz, jest udziałem zwykłych ludzi na co dzień. Upodlenie, przed którym chciał uciec, a teraz musi się w nim zanurzyć. <śmiech> I powiem Wam, że było w historii kultury popularnej parę scen wspinania się na wieżowce, a ta a, należy do tych no, lepszych. A, I generalnie rzecz biorąc, jest jeszcze jedna rzecz y jest taki, takie niepokojące wibracje są w tej pracy, nawiązujące do kryminału noir. To, co Shiga widzi w Tokio, to są rzeczy, przed którymi Marlowe by zdjął kapelusz, splunął i wszedł w sam środek, prawda? Może dlatego właśnie ratownik był nominowany do nagrody Eisnera, najważniejszej prawdopodobnie amerykańskiej nagrody komiksowej. I w tym samym roku była jeszcze jedna rzecz, mianowicie nowelka Letnie niebo, która ukazała się w antologii Japonia widziana oczyma 20 autorów. To w ogóle jest ciekawa historia z tą antologią, dlatego że ona Wyszła w kilku krajach i za każdym razem y, troszeczkę się różniła. W Polsce na przykład była dodana historia napisana przez Radka Bolałka i zilustrowana przez Kubę Babczyńskiego. Była też historia stworzona w całości przez Michała Śledzińskiego. W Japonii pojawiły się trochę inne rzeczy. Nie wszystko z tego co było w Japonii weszło. Trochę rzeczy jak sądzę, licencyjne, trochę inne. Letnie niebo jest taką prostą historią młodego człowieka, który wyrusza za miasto i tam odnajduje, nawet nie chcę powiedzieć, że uczucie, bo to nie jest do końca historia o miłości. Um, a e, co wam będę mówił? Przeczytajcie, sięgnijcie. Te rzeczy, wszystkie powinny być jeszcze dostępne. <śmiech> I to jest bardzo krótka rzecz. Najkrótsza rzecz, tchaniku Ciego, jaka w Polsce wyszła, ale przejmująca na wiele sposobów. I nadszedł rok 2010 i mieliśmy znowu dobry moment. Wyszły trzy rzeczy: odległa dzielnica, mój rok i podniebny orzeł. E... Każda z nich inna. Każda z nich jest na swój sposób ważna. Jeśli chodzi o odległą dzielnicę, to zdarzyło mi się już ją dosyć dokładnie recenzować. Wiele lat temu na łamach kultury liberalnej. Można zresztą przeczytać to na moim blogu. Niewykluczone, że nagram również w formie audio tę historię. Odległa dzielnica... To jest opowieść o Hiroshim na kacharze. Hiroshim na kacharze, który przypadkiem kiedyś, będąc człowiekiem w średnim wieku, poważanym biznesmenem, wracając do domu, pomylił pociągi. Eee, pomylił pociągi, tak dosyć ciekawie, że trafił do swojego rodzinnego miasta. Stwierdził, że skoro już tam jest, to pójdzie na grób matki pomodlić się. I pod tym grobem matki przysnął, czy też stracił przytomność. I wtedy stało się coś, o czym myślę, że marzy, albo co przynajmniej raz kiedyś rozważało w życiu więcej ludzi, niż chciałoby się przyznać. Oto Hiroshi Kahara, który niedługo miał mieć pięćdziesiątkę, nagle ma znowu lat 14. Jest uczniem miejscowego gimnazjum. Um, ale to nie tylko o to chodzi, że on cofnął się w czasie. Chodzi o to, do którego momentu on się cofnął. Jego rodzina jest cała. Ojciec, który odszedł, kiedy Hiroshi był jeszcze chłopcem, nadal jest z rodziną. Nadchodzi taki moment, o którym on wie, że zmieni wszystko, że absolutnie przestawi na zupełnie inne tory życie jego, matki, siostry, całej reszty rodziny i on znowu tam jest ale bądźmy szczerzy niech pierwszy rzuci kamieniem ten z nas, kto nie chciałby mieć znowu lat 14 i kto chociaż przez chwilę nie potrafiłby się zatracić w tym Nakahara ma lat 14 jest szybki, zwinny gotowy na wszystko co przyniesie mu świat, ale jednocześnie ma głęboką mądrość niespełna 50-letniego męża, ojca, biznesmena, więc y, wie, jak to się robi, wie, jak to ugryźć. Okazuje się, że fajnie jest znowu móc szybko biegać bez zadyszki, fajnie jest a, podrywać koleżanki i to wszystko. odlekła mm, dzielnica, bardzo mocno uhonorowana różnymi nagrodami, między innymi nagrodą Japan Media Arts, festiwal, nagrodą Wangulem, to jest opowieść o... o tym w jaki sposób kształtuje się człowieka, w jaki sposób środowisko w jaki sposób grupa społeczna, z której ktoś się wywodzi, w jaki sposób wydarzenia, które miały miejsce w jego życiu, kształtują człowieka, w jaki sposób go e, stwarzają w pewien sposób. Za dużo tych sposobów, nie? To jest opowieść o tym, jak człowiek się staje, o tym, jaka jest jego kondycja, e, skąd się wziął, co ma znaczenie w jego życiu. Znowu wracamy tutaj do takich tematów dosyć trudnych. Więzi rodzinne, rozkład więzi rodzinnych, uczciwość międzyludzka, relacje. Ehm, także pada pytanie o to, czy człowiek jest zdolny do tego, aby swoim losem kierować. Czy potrafi to w sposób... E, świadomy, umyślny robić i odpowiedzi na te pytania nie zawsze są pozytywne, nie zawsze są zadowalające, ale to są ważne odpowiedzi, to są odpowiedzi które pokazują nam prawdę o człowieku o tym, że e, pewne rzeczy są ważne, pewne rzeczy są ważniejsze że pewnych zasad należy przestrzegać, że warto przestrzegać pewnych zasad. To była na tyle głośna historia, że Francuzi postanowili e, zekranizować ją jako film aktorski. Wyszedł on w 2010 roku, nazywał się... No dobra, nie jestem w stanie powiedzieć tego. Prawdopodobnie mówi się to quartielą L'Ontario, albo jakoś tak. Mój francuski jest absolutnie beznadziejny. <śmiech> Także, odległa dzielnica. Powiem to autentycznie, szczerze i uczciwie. Gdybyście mieli wybrać jedną rzecz z i to jedną rzecz przeczytać. Gdybym miał was chcieć przekonać, że warto inwestować swój czas e, i swoje grube wiadra dolarów w tego autora, to właśnie to. Ratownik byłby na drugim miejscu. Odległa dzielnica również dlatego, że no sam pomysł, oś obrotu akcji, a sam McGuffin jest fantastyczny, a ja uwielbiam fantastykę, jestem autorem fantastyki, jestem wiernym fanem fantastyki, jestem czytelnikiem fantastyki, prawie odkąd pamiętam więc y, tu jest to prawdopodobnie jedna z najlepszych rzeczy Tani jaką Hanami wydało w Polsce. I potem jeszcze w tym roku wyszły dwie całkowicie różne rzeczy. Pierwszą był mój rok wiosna z, ze scenariuszem Żona dawida Morwana. To jest bardzo przejmująca historia. Przede wszystkim ona bardzo się różni od typowej mangi. Ma format europejski, duży, ponad 4 Jest to krótki album, 64-stronicowy, więc widać, że tutaj mamy francuskie wpływy. I jest kolorowy. <śmiech> Oczywiście w mangach Tani Guciego, zgodnie z tym, co zwykle dzieje się w mangach, bywają kolorowe strony. <śmiech> Na początku kilka tak jest na przykład w Ikarze i nie tylko, ale mój rok jest w całości pokolorowany. To sprawia, że mamy niezwykłą okazję, bardzo nietypową, podziwiać wielki kunszt artystyczny tego twórcy w pełni. Komiks japoński jest specyficznym medium, operuje w czerni i bieli, tworząc bardzo taki charakterystyczny środek wyrazu. Tu zrobienie tego w takiej formie stricte europejskiej, zachodniej, daje zupełnie inną wymowę historii. A jest to historia o małej dziewczynce imieniem Kapusin, która ma zespół dawna. Próbuje prowadzić normalne życie. Rodzina stara się, żeby. Dziecko prowadziło to życie normalnie, żeby było szczęśliwe, zadowolone. Eee, tak jak dziecko. Dziecko, które potrzebuje miłości, zabawy, otoczenia, opieką. Tylko, że <śmiech> zespół Downa jest taką specyficzną chorobą, która sprawia, że w pewnym momencie dzieci przestają się dalej rozwijać. Eee, I wiosna to jest właśnie historia o tym, że Kafucin już do końca życia zostanie dzieckiem. Że ona psychicznie, emocjonalnie, społecznie już nie dorośnie. E, I mimo, że to jest dobre życie, pełne takich radości drobnych, czasem pełne drobnych smutków, jak życie dziecka pełne zachwytu i, i żalu, to jest to życie na zawsze zamknięte na pewne nowe możliwości. Jest taka sprawa, że komiks nosi pod tytuł Wiosna. Z tego powodu, że miały powstać cztery części obrazujące cały rok życia małej dziewczynki z zespołem Downa, ale nie doszło do tego. Nie zagrały względy edytorskie, być może sprzedażowe. Obecnie e, kiedy niedawno obchodziliśmy szóstą rocznicę śmierci Gino Teniguchiego, wiadomo, że w tym zespole autorskim dokończenie tej opowieści nie jest już możliwe. Mimo tego jednak, że jest to tylko pierwsza część z planowanej tetralogii, jest to samodzielna historia. Taki krótki, mały wgląd, spojrzenie w świat dziecka, które jest inne od nas, ma inną wrażliwość, ma inne potrzeby, a jednocześnie ma te same potrzeby, co wszyscy ludzie. I ostatnią rzeczą, która wyszła w 2010 roku i potem na jakiś czas nastąpiła przerwa, był podniebny orzeł Jiro Taniguchi'ego. I to jest, słuchajcie, rzecz absolutnie obłędna. Wspominałem o tym w odcinku kapoka poświęconym mm, święconym Indianom, kiedy mówiłem o podniebnym o, le, o złocie gór czarnych i o człowieku zwanym koniem. Podniebny orzeł jest to historia dzikiego zachodu. To jest western. Słuchajcie, są Indianie, jest strzelanie z buchu, z strzelby, różne rzeczy, polowania e, i tak dalej, ale jej bohaterami są dwa dwaj samuraje, dwaj Japończycy. Japończycy na dzikim zachodzie. To nie jest nowy pomysł. On nawet nie jest jakiś szczególnie odkrywczy, ani oryginalny. Wystarczy sięgnąć do absolutnej klasyki znanej u nas pod tytułem Samuraj i kowboje. Ale historia dwóch przyjaciół z kraju kwitnącej wiśni, którzy trafili do plemienia rdzennych Amerykanów i stali się jego częścią. Brzmi to bardzo mocno jak tańczący z wilkami. Chociaż i echa przywołanego przed chwilą człowieka zwanego koniem można w tej historii znaleźć. To jest absolutnie świetna, fajna, wciągająca przygodówka. Taka, którą połyka się na raz i człowiek myśli wow, kurde, ale to było fajne, nie? A jeżeli lubicie Dziki Zachód jeżeli tak jak ja wychowywaliście się na książkach o Indianach i całej reszcie to jest to też lektura obowiązkowa bo jest to po prostu fajna opowieść z Dzikiego Zachodu Dziki Zachód Dziki Zachód to jest taka kraina trochę jak Śródziemia trochę jak Archipelag ona tak naprawdę nie istniała to jest utwór, koncept literacki, filmowy, popkulturowy. Pisałem o tym we wstępie do antologii Taki dziki zachód, która wyszła w zeszłym roku nakładem wydawnictwa 9. I Giro Taniguchi doskonale czuje ten koncept. Giro Taniguchi bawi się popkulturowymi kliszami, bawi się schematami, prowadzi czytelnika tak, żeby trochę go zaskoczyć, ale żeby to nie było nieprzyjemne zaskoczenie i żeby się nie zdziwił, a jednocześnie nie rozgrywa takich prostych, powtarzalnych motywów. No, słuchajcie, no, Japończycy samurajowie na dzikim zachodzie, samu koncept już nie jest do końca typowy. I potem, słuchajcie, nastąpiła e, spora przerwa, dlatego, że nie było Giro w Polsce przez 4 lata. Aż do 2014 roku. Przy każdej okazji, kiedy miałem okazję... że Za każdym razem, gdy miałem okazję zobaczyć Radka, Bolałka, na przykład na jakichś różnych festiwalach spotkania końckiej tajnej, mówiłem oj, co z Giro? A on mówił, no wiesz, zobaczymy. I przyszedł rok 2014 i wyszła, słuchajcie, kuriozalna Rzecz pod tytułem Samotny smakosz, do której scenariusz napisał Masayuki Kusumi. Jest to historia o jedzeniu, ale nie, że odniesiemy sukces jako restauracja, nie, jakiejś rzeczy typu tam <śmiech> ber czy coś. To jest historia faceta, który jest przedstawicielem handlowym i jeździ w Japonii w tej z powrotem, czasem Shinkansenem, a czasem nie. I w związku z tym, że dużo jeździ, no to bywa w różnych miejscach. I zamiast łazić po mieście, zwiedzać, chodzić na dziwki, czy robić różne inne rzeczy, to główny bohater je. On idzie do jakiejś knajpy, znajduje sobie zawsze coś i je. I je najróżniejsze rzeczy. I słuchajcie, wszystkie te potrawy regionalne, specyficzne dla danego mm, miasta, dla danej grupy społecznej. Wszystko to jest opisane, przepięknie narysowane, przedstawione i samotny smakosz po prostu wszystko je. Kilka lat temu dałem młodemu tę mangę i on się w niej zakochał. Ja mu no się nie dziwię, bo ja też się w niej zakochałem, dlatego, że obydwaj bardzo lubimy jeść. Eee, poprzednio następne po nas pokolenie wymyśliło na to określenie foodie absolutna bzdura, jesteśmy po prostu smakoszami nie jesteśmy żadnymi, kurwa, foodie lubimy jeść i bohater samotnego smakosza jest właśnie tym, jest smakoszem lubi jeść słuchajcie, tak bardzo urzekła wszystkich ta historia, że e, japońce nakręcili jeśli dobrze pamiętam na jej podstawie najpierw anime a potem w ogóle serial aktorski. I ten serial aktorski polega na tym, że ten facet jeździ za robotą w różne rzecz, miejsca, robi różne rzeczy i razem gdzieś się zatrzymuje i je. Czyli tak jak w mandze. I je najróżniejsze rzeczy. Najwspanialsze, najcudowniejsze, najróżniejsze rzeczy. Dlatego, że jedzenie, a my często o tym zapominamy, a w kraju kwitnącej wiśni pamiętają o tym bardzo dobrze. Jedzenie to jest frajda. Oczywiście trzeba jeść, żeby się nie przekręcić z niedostatku soli mineralnych, składników odżywczych, tłuszczów, węglodowanów i całej reszty. Ale jedzenie również jest rytuałem i to jest rytuał radosny. I samotny smakorz celebruje sam pomysł, że jedzenie może być świętem, że może być fajne, piękne, dostarczać niesamowitych przeżyć. Taki jest samotny smakosz i tu trzeba przyznać, że Kusumi świetnie uchwycił ducha japońskiej kuchni. I japońskiego podejścia do kulinariów. I minęły nagle trzy lata. Istotnie zawód. w 2017 roku wychodzi komiks Idący Człowiek. To jest znowu rzecz przypominająca trochę zo zimą, dlatego, że składa się z epizodów. Chociaż nie, bardziej w sumie przypomina samotnego smakocza, gdzie też były epizody. Główny bohater idącego człowieka opowiada o facecie, który wychodzi i spaceruje po mieście. To jest wszystko. Koniec. Tam nic więcej nie ma. Jest typ, który chodzi po mieście. Amerykańskie wydanie zostało nominowane do Eisnera. Francuzi również strasznie się podjarali historią faceta, który wychodzi i chodzi. Bo co on robi? Idzie na spacer. Idzie po ulicy patrzy płynie ryba w kanale patrzy kot siedzi na płocie spotyka jakiegoś człowieka a ten człowiek ma lunetę i obserwuje ptaki witają się a czasem jest tak, że idzie i zapuszcza się bardzo daleko w miejscach, gdzie jeszcze nie był mija starca Mija przyjeżdżający pociąg podmiejski, mija taksówkę, przechodzi tunelem pod autostradą. Zdarza się nawet, że źle skręci i trafi nie tam, gdzie powinien. I to są właśnie takie historie. Historie o tym, że dorosły facet chodzi. Słuchajcie w tej z powrotem. A czasem nie z powrotem. Ja to wciągam kompletnie, dlatego że swego czasu e, ostatnio, no właśnie, Facebook przypomniał mi, że to już ponad 8 lat. Albo dokładnie 8. Nagrałem krótką serię w Dolinie Sewonu, czterodcinkową, opowiadającą o Szwecji z mojego dzieciństwa i z moich lat nastoletnich o Szwecji, którą zapamiętałem z XX wieku. I tam robię dokładnie to samo. Chodzę, chodzę, chodzę. Jest nawet odcinek zatytułowany Ulicami, który polega na tym, że idę i mówię, co się dzieje, gdzie co jest, co tu było, co pamiętam. Idący człowiek to jest taki komiks, który nas zatrzymuje. Każe nam się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście dobrze Postępujemy ze swoim życiem. Oto dorosły, poważny facet, wychodzi i idzie po mieście. Patrzy na ludzi, uśmiecha się albo się nie uśmiecha, głaszcze psa, podziwia kota ptaka, słucha pociągu. Chłonie otaczający go świat w sposób, który coraz częściej zatracamy. Wydaje mi się, że wiem, co urzekło wszystkich fanów, idącego człowieka i to jest właśnie to patrzcie co zapomnieliście patrzcie jak łatwo sobie to przypomnieć rok hmm. później <śmiech> wyszła kolejna manga do scenariusza tym razem Shiro Tosakiego zatytułowana K K -a, o pod tytułach K2, Pumori, Everest, Makalau i Kailas. I jest to, myślę, że wszyscy już zgadli historia o alpinizmie, a w zasadzie konkretnie o Himalajizmie. K to przydomek głównego bohatera i do końca nie wie jak on ma na imię. Nikt do końca nie wie też, jaka jest jego historia, skąd wziął się w Himalajach, co tam robi, dlaczego to robi, ale wędruje. Wspina się z różnymi wyprawami. Jest wybitnym alpinistą, doskonałym. Mało jest sytuacji, które potrafią go zaskoczyć, ale to dlatego, że jest w nim to, czego brakuje wielu współczesnym ludziom. Jest w nim respekt, jest w nim pewna bojaźń przed górami. Ogromny szacunek dla tego, czym są. I K wie, że te jednocześnie wspaniałe, poszałamiająco piękne miejsca są zabójczo niebezpieczne. Że tak na dobrą sprawę niebezpieczeństwo czyka, czyha na człowieka wszędzie. I jak zawsze, kiedy mamy do czynienia z opowieścią o tym, że człowiek staje wobec ekstremalnych sytuacji, to jest historia o tym, jakie są granice ludzkich możliwości. Jakie są jego człowieka słabości, jaka jest człowieka siła, która pozwala te problemy przezwyciężyć. I trochę o tym jest też szczyt bogów, do scenariusza Baku Yume Makury, którego pierwszy tom wyszedł w 2022 roku. Nakładem wydawnictwa Hanami oczywiście. Szczyt Bogów zaczyna się w momencie, kiedy Fukamachi, Japończyk, który brał udział w nieudanej wyprawie na Monteverest, znajduje w Katmandu stary aparat. Taki aparat, jaki miał Malory. Nie doszły zdobywca Everestu. Nie doszły, albo być może doszły, bo gdyby okazało się, że w tym aparacie, który zostaje mu jeszcze tego samego dnia skradziony, gdyby okazało się, że tam był film <śmiech> i że ten film dałoby się wywołać, to być może na nim byłoby zdjęcie szczytu i być może okazałoby się, że Malory był. Pierwszym zdobywcą Everestu. Ale aparat znajduje się w posiadaniu pewnego dziwnego człowieka, również Japończyka, który ni stąd, ni zowąd, pojawił się przed laty w Katmandu, nie wracając do kraju po jednej z wypraw. I jest w tym wszystkim tajemnica dłuższa i głębsza. Mm. Historia ta, Szczyt Bogów, e, również no, doczekała się uznania. Japan Media Art Festival, e, najlepsze rysunki Van Gulem, nominacja do Eisnera, kolejna i do Ignaca. Jest to również jedna z ważniejszych amerykańskich nagród, nazwana tak na część myszy z serii Crazy Cat, o której opowiadałem w jednych z wcześniejszych odcinków. I nakręcono również film aktorski w Japonii. A dwa lata temu nakręcono we Francji dla odmiany wersję animowaną. <śmiech> Więc jest to historia. Trudno jest mi teraz ją ocenić jednoznacznie po pierwszym tomie. Wiem, że mam pewien problem z tym, w jaki sposób Jumemakura prowadzi narrację. Konkretnie to umówiono. Nie wiem w jaki sposób konstruuje akcje, kadry, całą resztę, tylko w jaki sposób dymki narracyjne są podane. Ale być może muszę się przyzwyczaić. Czekam na e, kolejny tom. Czekam niecierpliwie. Radek wie, jak bardzo czekam. Nie tylko ja. Jest nas dużo. E, fanów Girota Guciego w Polsce jest mam wrażenie całkiem sporo. Cieszy się on Estymą i cieszy mnie i myślę, że nie tylko mnie, ale jeszcze wielu nas, z nas. Wiele z nas. Że jest jeszcze cała masa jego komiksów, które w Polsce można wydać. Choćbym miał czekać na nie następne 15 lat, to powiem Wam szczerze. Dzierota Niguchi to, co do tej pory... Hanami wydało w Polsce. Sprawia, że jest jednym z moich ulubionych wschodnich twórców komiksowych. Jeżeli szukacie komiksów, które nie zmęczą Was, nie będą przeładowane sztafarzem, tylko opowiedzą Wam pozornie prostą, ale tak naprawdę fascynującą, wciągającą sensacyjną, przygodową oszałamiającą historię to możecie po jego komiksy sięgać z czystym sumieniem wydaje mi się, że przemówią do czytelnika o każdej wrażliwości jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej to tak jak mówiłem, nie tylko ja recenzowałem Dziro Taniguciego w Polsce. Jest nas, jego fanów, sporo. Wystarczy poszukać w sieci. A komiksy Taniguciego, szczególnie te wydane ostatnio, są nadal dostępne. Polityka wydawnicza Hanami też jest pod tym względem dobra, dlatego że rzeczy, które cieszą się zainteresowaniem czytelników, a ich nakład się wyczerpie, zwykle są w ciągu maksymalnie kilku lat dodrukowywane. Więc jeżeli coś przegapiliście, to myślę, że nic straconego. Tak wygląda, No chciałem powiedzieć krótki, ale ostatecznie widzę, że zrobiło się z tego więcej niż godzina lekcyjna. Tak wygląda polska bibliografia jednego z najciekawszych bez wątpienia Japońskich twórców komiksowych. Posłuchajcie. Zapamiętajcie. Wybierzcie coś dla siebie. Naprawdę, uwierzcie mi, nie będziecie żałowali.